Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła ósma. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Do 12 wzrosła liczba rosyjskich ataków, liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów, Harków, Dnipro i Odessę. Jest wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Jest w nim ponad 50 zarzutów. Tor Poznań może działać dalej. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał decyzję zakazującą korzystanie z toru. Rośnie liczba ofiar nocnych zmasowanych ataków na ukraińskie miasta. Rosjanie użyli w nich ponad 600 dronów i kilkudziesięciu trudnych do strącenia rakiet balistycznych. Uderzyli w ukraińską stolicę i szereg innych miast. Wiadomo o co najmniej kilkunastu zabitych i kilkudziesięciu rannych cywilach.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 Władze Odessy nad Morzem Czarnym donoszą o siedmiu zabitych i kilkunastu rannych cywilach. Dwie osoby zabite i kilkanaście rannych to z kolei wstępny bilans ataków na miasto Dniepr. Ogółem w ciągu ostatniej doby Rosja atakowała Ukrainę dziewiętnastoma balistycznymi i 25 pięcioma kierowanymi rakietami. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pozostajemy jeszcze za granicą. Liczenie głosów po wyborach na Węgrzech zbliża się ku końcowi. Wszystkie urny z głosami oddanymi za granicą dotarły już do Budapesztu.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 To oznacza, że głosy z zagranicy mogą jeszcze wpłynąć na ostateczny wynik wyborów, zwłaszcza w okręgach, gdzie różnice są niewielkie. Tak może być na przykład w Kesthej nad Balatonem. Tam ponowne przeliczanie głosów potwierdziło przewagę kandydata Tisy o 56 głosów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Na pewno nie zmieni się zwycięzca tych wyborów. Peter Madzior pokonał Wiktora Orbana ogromną liczbą głosów. 51 zarzutów, 117 dowodów, 250 stron. Tak wygląda wstępny wniosek o Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Przedstawili go wczoraj w Sejmie szefowie klubów parlamentarnych koalicji rządowej. Wniosek trafi teraz do marszałka Sejmu, mówi Zbigniew Konwiński z koalicji obywatelskiej. Służby prawne marszałka Sejmu go weryfikują. Ewentualnie, że trzeba uzupełnić, to oczywiście jest uzupełniane. Później on wędruje do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i zajmuje się już nim na posiedzeniach zamkniętych Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. I na końcu ewentualne głosowanie w Sejmie. Do postawienia ministra przed Trybunałem Stanu potrzebna jest większość trzech piątych. Koalicja rządowa taką nie dysponuje. Dlatego zdaniem Janusza Kowalskiego z PiSu jedynym celem tego wniosku jest odwrócenie uwagi od problemów rządu. Wtedy, kiedy służba zdrowia upada, wtedy, kiedy szaleją wysokie koszty energii, wtedy, kiedy 60% Polaków chce odejścia a Tuska. Ta fatalna ekipa zajmuje się kim? Oczywiście Zbigniewem Ziobro. Wśród zarzutów stawianych Zbigniewowi Ziobrze 25 dotyczy popełnienia deliktów konstytucyjnych, 26 przestępstw pospolitych. Policja szuka sprawców napadu na konwój z pieniędzmi we Wrocławiu. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu mówi, że do zdarzenia doszło wieczorem na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Pereka. Sprawcy celowo spowodowali kolizję z poruszającymi się właśnie przewożącymi przeważącymi gotówkę. Ta gotówka z pojazdu została skradziona. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic nie stało, nie ucierpiały też żadne inne osoby postronne. W tej sprawie prowadzone są intensywne czynności... Nadal nie wiadomo, jaką dokładnie kwotę udało się zrabować sprawcom. Tor Poznań może działać dalej. Zaplanowane imprezy i zawody odbędą się zgodnie z harmonogramem. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał decyzję zakazującą wykorzystywania obiektu ze względu na przekroczenia norm hałasu.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 na motocyklach, w samochodach, ale też szkolimy społeczeństwo z poprawnej jazdy z tym samochodem. Zapoznajemy młodych ludzi z prędkościami. Od 2012 roku do urzędników trafiło kilkaset skarg na hałas z toru wyścigowego, który działa od ponad pół wieku. Maciej Szefer, Polskie Radio. U Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl A teraz Sport i Norbert Michalak. Piłkarze Bayernu Monachium awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Monachijczycy pokonali przed własną publicznością Real Madryt w ćwierciowym rewanżu 4-3, triumfując w dwóch meczu 6-4. Od 66 minuty Real grał w osłabieniu jednego zawodnika. Wtedy też dla Bayernu padły decydujące gole. W drugim spotkaniu bez emocji i goli Arsenal zremisował ze Sportingiem 0-0. W pierwszym spotkaniu kanonierzy wygrali 1-0 i teraz, i teraz zagra w jednej, drugiej finał. Bayern Monachium zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain, która broni trofeum, a Arsenal z Atletico Madryt w półfinałach. Udany powrót Igi Świątek na kort w meczu drugiej rundy turnieju w Stuttgarcie. Polka pokonała Niemkę Laure Siegemund 6263. Polska tenisistka doskonale zna niemiecką Mączkę, kolejną w 2022 i 2023 roku zdobywała tam tytuł, którego uzupełnieniem było sportowe auto marki Porsche. To było trzecie już spotkanie tych zawodniczek i trzecia wygrana Świątek. Teraz Polka czeka na swoją rywalkę, może nią być Rosjanka Mirra Andrzejewa lub Amerykanka Alicia Parks. Koszkarki z Lublina są coraz bliżej wywalczenia tytułu Mistrzeń Polski W drugim meczu finału AZS UMCS wygrał z AZS Politechniką Poznań 86-71 do 71 I w serii do trzech wygranych po domowych meczach prowadzą już 2-0 Zadowolona z tego faktu jest skrzydłowa UMCS u Klaudia Wnorowska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 Już prawie osiem po ósmej. Zapraszamy do trójki. W jednej ze zgierskich podstawówek w toalecie dla chłopców przez lata miało brakować drzwi. Tych do kabin. Dyrekcja tłumaczy, że nie mogła znaleźć drzwi pasujących do tej konkretnej futryny. Interwencja kuratora oświaty nakazuje sprawę załatwić. A państwo dzwonią i komentują ten temat 22 i 7 trójek. Dzwonię w sprawie tych szkolnych drzwi, jestem dyrektorem od 13 lat i powiem panu, że ten problem był, jest i on będzie. Tylko kwestia jest odpowiedzialności i odpowiedniego przeprowadzenia śledztwa w szkole, bo ja taki przypadek też miałem. I w momencie, kiedy rodzice za te drzwi czy zdemolowane jakieś ławki zapłacili, no to problem się skończył, nie? Jest to dziwna sytuacja, ponieważ... No nie działo się to od miesiąca, tylko już od kilku lat wcześniej, z tego co wiemy. I też jako nauczycielka zastanawiam się, dlaczego nikt z pracowników szkoły wcześniej nie zgłosił tego faktu do kuratorium. Brak drzwi w toalecie nie może być wymówką do tego, że jakiś uczeń symulował te toalety. Każdy uczeń ma prawo do prywatności. Dziwne jest to, że nikt wcześniej nie zainterweniował z nauczycieli w tej szkole. No rzeczywiście, można się zastanawiać. 27 trójek to numer do nas, także w tej sprawie polecamy się o poranku. Przed dziewiątą jeszcze mniejsza gra, to po ósmej trzydzieści. Przed samą dziewiątą piosenka, którą piszemy z Karoliną Gonet. Będzie ciekawie pewnie. A za chwilę rozmowa bez uników. Renata Grochal i jej gość. Jest ósma dziewięć. Chaos w trójce you get what you give. A teraz czas na sprawę Trybunału, więc to tak, trochę polityki, trochę sądownictwa jest ósma 13. Bez uników, rozmowa polityczna w trójce zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Witam pana. Dzień dobry, kłaniam się. Panie sędzio, nie żałuje pan, że za bardzo się pospieszyliście z tym złożeniem ślubowania w parlamencie, bo prezydent po y, kilku miesiącach, nawet powiedziałabym po pół roku, y, podpisał nominację na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy ABW. Oni się doczekali, więc może wy też byście się doczekali zaproszenia na ślubowanie? No to wtedy musiałbym żałować, że jestem prawnikiem, bo to z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego po pierwsze wynika, że to, yy, ślubowanie powinno się odbyć niezwłocznie, a niezwłocznie to nie po 6 miesiącach, 18 miesiącach, tylko w ciągu kilkunastu godzin czy też kilku dni, to po pierwsze... Po drugie, trzeba by zapytać wszystkich obywateli, którzy czekają wreszcie na funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny i na jakąś sprawę latami, czy oni też chcą poczekać kolejne na przykład pięć czy 10 lat, aż zacznie funkcjonować Trybunał Konstytucyjny? Bo wydaje mi się, że my powinniśmy robić wszystko, żeby natychmiast odbudowywać Trybunał Konstytucyjny, żeby on mógł zacząć służyć społeczeństwu. Ale Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału, nie dopuszcza do orzekania czwórki waszej, która nie złożyła przed prezydentem ślubowania? No to jest pytanie o kondycję państwa. Już nie, nie, nie mówię o samym yy, Bogdanie Święczkowskim. Yy, czy rzeczywiście może tak być w państwie prawa, że prezes tego czy innego sądu, nawet najbardziej ważnego jakim jest yy, Trybunał Konstytucyjny, może sobie powiedzieć, no to jednak część osób nie, nie będzie orzekała. No wyobraźmy sobie, że wybrano 30 osób do Sądu Najwyższego, a prezes takiego sądu mówi, nie, to jednak państwo nie będziecie orzekać. No to tak nie może być. To nie prezes decyduje o tym, że ja jestem sędzią, tylko o tym zdecydował Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Albo jesteśmy poważnym państwem Unii Europejskiej, albo jesteśmy Republiką Bananową. Ale prezes Trybunału mówi, że możecie przychodzić do Trybunału ta czwórka, która nie złożyła ślubowania u prezydenta. I na przykład możecie pójść sobie do biblioteki. Pan chodzi do Trybunału codziennie? niemal codziennie chodzę do Trybunału, ale ja nie zostałem wybrany na, nie wiem, jakiegoś osobę zwiedzającą warszawskie sądy, tylko na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc moim obowiązkiem nie jest siedzenie w korytarzu z innymi sędziami, ale siedzenie za stołem sędziowskim i kontrola legalności funkcjonowania państwa, bo na tym polega rola sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc oczywiście jestem naprawdę bardzo zobowiązany panu prezesowi, że pozwala nam wejść na korytarz, ale nie o to w tym wszystkim chodzi i, i naszym obowiązkiem, to jest obowiązek wynikający z uchwały Sejmu, z wyboru nas na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żebyśmy zaczęli orzekać, bo ten Trybunał funkcjonuje bardzo źle. No ale jak to wygląda? Niech pan opowie. Przychodzicie i siadacie w, w korytarzu i siedzicie tam kilka godzin? E, tak, na początku była jeszcze rozmowa z panem e, prezesem pier, pier, pierwszego dnia, e, bez, bez większego znaczenia. W każde, no może, może znaczenie ma, e, miało to, że pan prezes stwierdził, że czeka na e, e, stanowisko pana prezydenta. Czy pan prezydent uważa, że nasze ślubowanie było wobec niego e, złożone? Byłem bardzo mocno zdziwiony, bo ogólnie wydaje mi się, że właśnie to Trybunał Konstytucyjny ma kontrolować funkcjonowanie świata polityki a nie żeby pytać się tego świata polityki, czy coś jest dobrze, czy coś jest e, źle. E, I uważam, że e, obowiązkiem e, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, co zresztą wynika w z ustawy, jest zapewnić nam natychmiastową możliwość objęcia stanowiska po to, żeby służyć wszystkim. A w chwili obecnej rzeczywiście sytuacja wygląda w ten Ale sposób... Ale pan usłyszał to od prezesa, że on uznaje wybór pana na sędziego? że uznaje to, że zostaliśmy wybrani przez Sejm, ale, ale jego zdaniem potrzebny jest jeszcze ten drugi akt, ten, ten drugi moment w postaci tego, żeby było złożone ślubowanie wobec prezydenta. To też następnego dnia, czyli był to piątek, przynieśliśmy protokoły z, z, ze ślubowania wraz z rotą Ślubowania, którą e, złożyliśmy e, w kancelarii e, prezydenta. I ta rota ślubowania, na którą tak bardzo ponoć czeka e, pan e, prezes Świężkowski, kompletnie niczym się nie różni od tej, którą przesłano z kancelarii, z kancelarii Prezydenta co do dwójki sędziów, którzy mieli zaszczyt być w, w Pałacu Prezydenckim. Można powiedzieć, że nasza jest jeszcze mocniej uwiarygodniona bo przez notariusza. No ale jak to teraz wygląda? Chodzicie tam i co się okay. dzieje? I w zasadzie nic się nie dzieje. Poza tym, że domagamy się zarówno od prezesa, jak i od personelu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 i prezesa, ale też odrębnie e, innych e, pracowników administracji e, Trybunału Konstytucyjnego. Mówiąc krótko, nie jest możliwa taka sytuacja, ona jest dla mnie niedopuszczalna i nieakceptowalna, że ktoś, obraci się na państwo i powie ja uważam inaczej, w związku z tym nie będzie funkcjonował organ konstytucyjny. No równie dobrze mógłby się, nie wiem, marszałek Sejmu obrazić i powiedział, że on nie będzie zwoływał posiedzeń Sejmu, albo że nie będzie uznawał połowy na przykład posłów i, i będą głosowania w 100 osób się odbywały, a nie No Ale w co pan słyszy kompresie. od szefowej kancelarii e, Trybunału? Jak pan się domaga pokoju, e, legitymacji sędziowskiej, to co pan na słyszy? Na ogół słyszę, że decyzja prezesa jest e, inna i że nie wyraża zgody na nic innego poza tym, że możemy wejść do budynku e, Trybunału Konstytucyjnego, złożyliśmy e, odpowiednie e, pisma, oczekujemy pisemnej odpowiedzi zarówno od e, prezesa, jak i od pani dyrektor Sophie Hoffman e, i e, w zależności od, od tej odpowiedzi, a, a jest takie zobowiązanie z ich strony, że będzie pisemna odpowiedź, będziemy zastanawiali się, co dalej z tym e, fantem robić. Będą pozwy do sądu pracy? Nie, nie wykluczam, że, że, że, że tak się stanie. Konsultujemy to i między sobą, i z, z prawnikami. No na pewno wykorzystamy wszystkie możliwe narzędzia prawne, bo my takie możemy wykorzystywać jako konkretne osoby. A co będzie, jeśli prezydent zaprosi waszą czwórkę na ślubowanie? Z przyjemnością, zgodnie z, z wcześniejszymi naszymi deklaracjami, E, pisemnymi. Udam się do e, Pałacu Prezydenckiego i raz jeszcze złożę ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie będzie takiego zaproszenia? no to przecież nie wejdę tam siłą. Aczkolwiek no, ta sytuacja jakby, ona dla mnie można powiedzieć jest mało komfortowa, tak? ale myślę, że ona godzi w ogóle w powagę Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego bolewam? Ja bym chciał bardzo, żeby każdy urząd publiczny w państwie był godny, mocny, silny i nie może być tak, że, że, że, że no, ta, ta sytuacja nie buduje Urzędu Prezydenta, a bardzo bym chciał, żeby tak, tak jak mówię, ta funkcja... Była otoczona szacunkiem wszystkich Polaków. A nie ma pan takiej obawy, że no, jednak zostaliście rozegrani, bo prezydent wybrał nie wiadomo na jakich zasadach dwójkę z was, Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostaka, ich za przysięg, oni dostaną za chwilę sprawy, no a wasza czwórka będzie przychodzić do Trybunału. Teraz słyszymy, że nie będziecie dostawać wynagrodzenia. To z czego pan będzie żył? Ja nie sądzę, żebyśmy zostali rozegrani. No, wydaje mi się, że y, taką decyzją y, pana prezydenta, którą no, przewidywaliśmy, że tak, się, y, że tak się może stać, no y, kancelaria pokazała, że no, po prostu narusza przepisy prawa w moim przekonaniu. Y, że dokonaj, dokonuje oceny, do której y, w moim przekonaniu nie ma kompetencji, bo kompetencje zgodnie z Konstytucją ma tylko i wyłącznie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ja chcę bardzo mocno też podkreślić, jakby solidarność wszystkich, wszystkich nas w każdym, w każdym, można powiedzieć, elemencie, i chociażby w związku z tym, że złożyli ślubowanie później w sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i że wyraźnie podkreślają to, że wszyscy jesteśmy, wszyscy mamy ten sam status to jest niezwykle istotne. Czy będą orzekali, czy nie? Ja tego nie wiem, bo każdy sędzia musi podejmować sam swoją decyzję. Ja wiem jedno, jako profesor prawa, który zajmuje się tym, tym zagadnieniem. W moim przekonaniu jest tak, że od co najmniej od 13 marca nie można wyznaczyć prawidłowo jakiegokolwiek składu, jakiegokolwiek składu dopóki cała szóstka nie zostanie dopuszczona do orzekania. Po prostu każdy skład, który będzie wyznaczony, w moim przekonaniu, będzie składem wadliwym. Czyli pana zdaniem ta dwójka nie powinna orzekać, jeśli wy nie zostaniecie, wasza czwórka dopuszczona do orzekania? Ja absolutnie nigdy nie powiem, co ma jakikolwiek, co ma e, sędzia robić. Ja wiem, co ja bym zrobił, a, a co zrobi e, pani sędzia Magdalena Będkowska, pan Dariusz Szostek, to, to już jest ich decyzja. Ale rozmawiacie o tym, czy nie? Rozmawiamy oczywiście, rozmawiamy, ale też nie, nie, nie jest tak, że ra, raczej na poziomie abstrakcyjnym, ani nie oczekujemy tego, żeby oni nam się e, spowiadali z tego, co będą robili. Po, po się, po się poznawa. Czy pan się zrzekł Urzędu Sędziego Sądu Powszechnego, bo była taka kontrowersja, że pan i e, pani sędzia Korwin-Piotrowska jesteście sędziami Sądu Powszechnego i powinniście się zrzec tego urzędu? Tak, była oczywiście ta dyskusja, odnotowałem ją i, i nagle było sto różnych wypowiedzi, które traktowały sytuację jako oczywistą, a z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście wsłuchiwałem się, czy też patrzyłem na wypowiedzi konstytucjonalistów, to one wcale nie były takie jednoznaczne, czy należy się zrzec, czy po prostu się tracił urząd z mocy prawa, bo sytuacja nie jest normalna. Sytuacja nie jest taka, którą przewidywał ustawodawca. Żeby nie było najmniejszych wątpliwości, żeby to wszystko było w 100% czyste, tak zrzekłem się Urzędu Sędziego Sądu Powszechnego, Sądu Okręgowego w Katowicach. To teraz, jak pan nie będzie dostawał wynagrodzenia z Trybunału, nie będzie pan dopuszczany do pracy, nie będzie pan orzekał, to z czego pan będzie żył? Bo to też jest jakiś prywatny wybór, ta, ten cały kryzys, to, że pan przez 8 lat walczył o praworządność, jak rządził o Prawo i Sprawiedliwość, a teraz właściwie no, znowu pan musi walczyć. Hmm. Dla mnie to była bardzo trudna decyzja dotycząca w ogóle kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego, bo całe życie zawodowe jestem sędzią Sądu Powszechnego i pewnie tak sobie wyobrażam całe moje życie e, sędziowskie. E, ta decyzja była trudna, ale ją podjąłem w odpowiedzialności za państwo polskie. I przez ileś tam lat mam, mam nadzieję, że pokazywałem, że, że jestem w stanie wyjść ze swojego komfortu, żeby dbać o interesy nas wszystkich. Po prostu o praworządność w państwie polskim. I zdaję sobie sprawę z tego, że może być trudno dla mnie, dla mojej rodziny. Mam szczęśliwie pracę na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Prawa i Administracji. No to jest dla mnie nowe wyzwanie nowe życie. Pamiętam jak tworzyliśmy, współtworzyliśmy fundusz dla sędziów, którzy byli pozbawiani wynagrodzenia jak Igor Tuleja, jak, jak Paweł Juszczyszyn. Myślę, że sobie poradzę. Na pewno jest to okazja, żeby podziękować wszystkim i sędziom, prawnikom i ludziom, którzy bardzo mocno mnie i koleżanki i kolegów wspierają, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Ale jednocześnie nie ma pan takiego poczucia zawodu, że tej praworządności nie, nie udało się przywrócić przez te dwa i pół roku? Ja mam nadzieję, że się uda ją przywrócić, bo ja, ja cały czas mam swój wielki optymizm i wiem, że jeżeli będziemy zdeterminowani, i będziemy wiedzieli, co jest naprawdę ważne, żeby nie wchodzić w jakieś uboczne tematy, tylko że po prostu Trybunał Konstytucyjny to jest sąd konstytucyjny, który ma 15 sędziów i 15 sędziów powinno zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. I to jest jedna kluczowa rzecz i nie można dać się szantażować w państwie prawa. Nie można się dać szantażować bez A o tym, czy uda przywrócić. się w, w przywrócić praworządność i wybrać na przykład Krajową Radę Sądownictwa. Dzisiaj zresztą Trybunał Konstytucyjny ma się zajmować kwestią wyboru KRS-u. Porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, z nami zostaje i zapraszamy Państwa na YouTube'a i na stronę internetową Trójki na dalszą część rozmowy. Dziękuję.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 Tu program trzeci Polskiego Radia jest 8.30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Obowiązkiem prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest zapewnienie nam możliwości wykonywania obowiązków służbowych, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce sędzia Trybunału Krystian Markiewicz. Prezes Bogdan Święczkowski uważa, że czworo sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie nie może objąć tych stanowisk. Czy rzeczywiście może tak być w państwie prawa, że prezes tego czy innego sądu, nawet najbardziej ważnego jakim jest Trybunał Konstytucyjny, może sobie powiedzieć, no to jednak część osób nie będzie orzekała. Tak nie może być.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 Przywódcy Izraela i Libanu przeprowadzą dziś rozmowy, poinformował prezydent USA na swojej platformie społecznościowej. Przedwczoraj w Waszyngtonie odbyły się pierwsze od dawna bezpośrednie rozmowy obu krajów na szczeblu dyplomatycznym. Rząd Libanu chce rozejmu w ofensywie Izraela przeciwko Hezbollahowi. Izraelskie władze domagają się, aby ta wspierana przez Iran grupa terrorystyczna złożyła broń. Co najmniej 14 osób zginęło, a 29 zostało rannych w katastrofie autobusu w Ekwadorze. Do wypadku doszło na południu kraju. Służby ratunkowe są na miejscu i przeczesują teren w poszukiwaniu innych osób, które mogły stracić życie, podano w komunikacie. Wypadki drogowe są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci w Ekwadorze. W ubiegłym roku zginęło w nich 2000 osób. Kolejny serwis trójco dziewiątej. Dziś będzie raczej pochmurno, bo zachmurzenie ma być duże lub umiarkowane i około 15 stopni po południu w większości kraju pokażą termometry, ale uwaga, uwaga, nawet dwójka z przodu może się wreszcie pojawić, to lokalnie na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. 28 minut do godziny 9. Państwo wiedzą, że to oznacza zapisy do mniejszej gry, tym, yy, więc w tym momencie je otwieramy. 22,7 trójek. O to chodziło i zapraszamy do udziału w Mniejszej Grze. Będzie też piosenka e, pod koniec audycji. Stresuję się. Metro i niepamięć. Nowość od lubianej przez państwa grupy Metro na trójkowej antenie. Czy pan Robert z Wrocławia lubi grupę Metro? Halo panie Robercie, dzień dobry. Lubię. No i oczywiście. I wiedziałem, że taka będzie odpowiedź. Na stanowisku numer dwa w Mniejszej dziś będzie pan Tomasz z Wielkopolski. Dzień dobry. Dzień dobry. No to panowie, krótka wizytówka. Poproszę teraz pana Roberta, by się krótko przedstawił. Jak w jeden z dziesięciu. Pan wie o co chodzi. Tak, tak. Mam na imię Robert, pochodzę z Wrocławia, jestem przedsiębiorcą z branży budownictwa drogowego. Aktualnie jadę na plac budowy, gdzie moi walcmistrze zawalcowują nową nawierzchnię z asfaltu betonu. Z walcmistrze? Tak, tak. Panowie, którzy siedzą na takich no dużych maszynach. Nie, nie znałem są... tego słowa. Coś nowego dzisiaj do słownika dopisujemy w takim razie Uczymy się być. cały czas. No właśnie, uczymy się polskiego, a pan Tomasz się przedstawi jak? Tomasz z wielkopolskim, pracownik urzędu. Krótko, konkretnie, jak to w urzędzie Wiadomo, panie Tomaszu I to nam się podoba Ale treściwie Ale treściwie, oczywiście, że tak To panowie, za trzy minutki Mniejsza gra, proszę przygotować Szare komórki I zobaczymy, kto zwycięży Shocking Blue i Wynos w Trójce za 20 minut dziewiąta. Mniejsza gra. To na stanowisku numer 1 pan Robert z Wrocławia. Dzień dobry, raz jeszcze. Dzień dobry, witam serdecznie. U nas już 12 stopni na liczniku. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho a może być jeszcze więcej. A tak. może być jeszcze więcej. Nawet dwójka z przodu dzisiaj możliwa na Dolnym Śląsku, czego oczywiście życzę. A na stanowisku numer dwa pan Tomasz z Wielkopolski. Dzień dobry panie Tomaszu i czołem. Czołem. Jeszcze raz słyszymy się doskonale, więc możemy zaczynać. Zaczynamy od pana Roberta. Panie Robercie, pierwsze pytanie. Potocznie mawia się, że ten spec w życiu myli się tylko raz. O kim Pape. mowa? Saper. Tak jest. Dziś saperzy mają swoje święto. To tak przy okazji, by nie mylili się nigdy. Takie życzenia im składamy, na pewno. Teraz pan Tomasz, panie Tomaszu, proszę dokończyć przysłowie. Kwiecień, plecień, co przeplata? Trochę zimy, trochę lata. Oczywiście, że tak. Pierwsza seria dzisiaj z kategorii lekkich, miłych i przyjemnych. Mamy jeden do jednego, każdy ma po punkciku i teraz się zaczną schody dopiero w mniejszej grze. Panie Robercie, nie są to parki narodowe, ani rezerwaty, a jednak służą ochronie przyrody. Jak nazywamy sieć obszarów objętych ochroną przyrody, ale związanych z Unią Europejską? Natura 2000. No, pan wiedział, nawet nie potrzebował pan podpowiedzi, a miałem przygotowaną, że w nazwie mają pewien rok. No to dwa do jednego, czyli nie tak trudno, jak myślałem. Zobaczymy, czy też sprawdzi się pan Tomasz. Panie Tomaszu, jak nazywamy kraj politycznie niestabilny, którego gospodarka jest zależna od eksportu jednego surowca. To określenie pejoratywne. Republika... Bananowa. Bananowa. Bravo. Choć nikt nie wie, kim ów Bananow był. Dwa e, do dwóch w takim razie w mniejszej grze, więc będziemy mieli dziś dogrywkę, ale to szybko wszystko leci do to w stronę dogrywki, też bez zwalniania tempa. Tu szukamy hasła, do którego prowadzą zdania podpowiedzi. Kto pierwszy? Panowie, ten lepszy. Hasło zapisane przede mną, więc nawet jeśli wiele opcji na początku będzie pasowało, to szukamy tej konkretniej. Posiada paski. Przejście dla pieszych. Też posiada paski, ale nie o to nam chodzi. Dobra. Zebra też posiada paski, ale też nie o zebrę tam chodzi. Posiada paski i jest yy, w tubce. Pasta do zębów. Pasta do zębów, tak jest. Może być miętowa, zapobiega próchnicy. to kolejne zdania były. Gratulacje, dzisiaj zwycięża pan Robert, prawda? Dobrze usłyszałem. U, u, no, u, u, u, u. Wrocław, pozdrawiam Wielką Polskę. Dziękuję. Nikt nie protestuje, pan Tomasz nie protestuje, więc dobrze usłyszałem, że to pan Robert. Panie Tomaszu, jest pan wicemistrzem dziś? Ja gratuluję. No, bardzo się cieszę, pozdrawiam. Y, 05. <grych> no tak, i jest pan też na podium, jakby nie licząc, nie patrząc no, no, na to No, no to, to, to, to na drugim stopniu, tu się nie ma pudło czego się, liczy, absolutnie, tak. pudło się liczy. Pan Robert Zwyciężył w dobrym humorze, zapowiada piosenkę, której teraz posłuchamy. Chciałbym wszystkim zadedykować słuchaczom strójki trójki i nie tylko, i fanom, i nie tylko fanom, fajny przebój y, z drugiej płyty Republika pod tytułem Kurtyna spalmy Ją Teraz. Słuchamy i dziękujemy panowie. Pozdrawiamy serdecznie. Kwadrans jeszcze do godziny dziewiątej. I tu mógłby pojawić się dżingiel, ale nie pojawi się, bo jeszcze go nie mamy. Nie mamy tytułu tego punktu programu. Niech to się rodzi z Państwa udziałem, więc jeśli ktoś będzie miał pomysł, to proszę do nas pisać, proszę do nas dzwonić, a już wyjaśniam o co chodzi. Dziś rano zaproponowaliśmy Państwu trzy tematy. Jeden z nich został wybrany. Ten temat to tarcza Jadwiga, która wydrążyła najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. I w czasie tej audycji z Karoliną Gonet... Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Przygotowaliśmy piosenkę na ten temat. Ale żeby wszyscy wiedzieli o co dokładnie chodzi to odnosimy teraz Państwa i odsyłamy do jednego z wczorajszych serwisów Trójki. Najdłuższy tunel w Polsce wydrążony. Po dziesięciu miesiącach pracy tarcza Jadwiga przebiła się pod pisarzową koło limanowej. Po dwudziestej tarcza wiertnicza wyłoniła się ze zbocza góry widowisko, któremu towarzyszył pokaz laserów i monumentalna muzyka podziwiali mieszkańcy.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 Prawda? To, to jest próba generalna. I to jest w zasadzie próba generalna i Pierwsza premiera. I ostatnia. Maestro, zaczynamy. <głosy> Właśnie mi mija dziesiąty miesiąc w tunelu światła na razie brak. Na końcu pewnie lasery świecą, orkiestra dęta wybija takt. Tak chciałabym już zakończyć pracę, do księgi polskich rekordów wejść, gdy z wielkim hukiem przebije ścianę. To się nasłuchasz na swoją cześć.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 A ty drąż, drąż, drąż, ja W zasadzie, w zasadzie to nie drąż już, nowy sąd, sącz, sąd, ja już łączysz i kraka gród, więc już kończ, kończ, kończ, ja Tu ludzi. Korzysta w brud wagonów wąż, wąż, wąż, Jadwigon. Kiedyś będzie tu ludzi wiózł. Tylko dopiero za trzy lata, bo tu jeszcze trochę potrwa układanie torów. Brawo! Uuu! Brawo, Karolina. Karolina! Gonet, everybody! Dziękuję. <głos> Dzięki. No stresowaliśmy się. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeśli nie, to szybciutko The Killers zagrali jak trzeba. I to jest nasza propozycja na czwartkowe poranki. W poniedziałki, wtorki i środy cykle naszych reporterów, a w czwartki będziemy tworzyć piosenki z Karoliną Gonet. A jeśli Państwo mają jakiś pomysł na tytuł do tego cyklu, to zapraszamy.